Żyjesz lub poranek, jedno w poranie, Więcej mamy, bo to życie, a bez Jana nie ma życia Zawsze chowa nas wice, Każdy ma własne własne przeżycia Bez pomienia, to nas zmienia, zawsze zmienia. więcej jest opowiedeniem Co powiem mój rad, tak właśnie człowiek człowieczku jest mój rad, nie każe ci rozumieć wiesz Co powiem, mój rad, To każe ci, powiem mój rad, nie każe ci rozumieć w nie ma to jak w domu, ty powtórzysz to jeszcze tysiące razy się docenasz, lecisz po bandach przy pierwszej okazji Sam chyba masz tu kogoś takiego, kto jest bardzo ważny Nie brak też takich, co wstrzykują ci farmazą, do ja Tak zbędne afys, jakim są przy z strzami Ziołów, życia w jebanym pacie, kurwa, za kratami Jak twoja wolność ma cenę, za ile ja bym w poszedł To proszę, jakie to proste, no i co teraz? Jaki Wiesz, jesteś gościem? Wiem, że to ja stoję z tej dobrej strony Na spalonym moście, a wątpliwości to Tylko trzy numery nie zniknął Razem z konfliktem, bo to pierdolę na starcie Zostaje zwłaszte, bo dobrze wiem co ile jest warte Nie tylko dla korzyści To się to wyjaś dla wszystkich Dla tych dalszych i bliskich, dla tych co wiedzą co prawdziwe Ten jest bije z uderzeniem te plamy Owa płagają Stepany Renelia nie i balon popał do pracy, mówię pracy, to pracy, do pracy, do pracy, do pracy, do pracy, do no do